To są informacje Polskiego Radia 24. Otwarta rozmowa, a nie pochlebstwa, tak mówi premier Tusk. Chodzi o debatę o przyszłości NATO. Na razie jest zawieszenie broni. Czy na Bliskim Wschodzie zapanuje pokój? W Pakistanie trwają negocjacje. Przystąpiliśmy do oczyszczania cieśniny. Ormus ogłasza prezydent Trump. Iran zaprzecza. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczek Zapraszam. Dzisiaj zaczyna się wielka debata o przyszłości NATO. Tej debaty Polska nie może i nie będzie prowadziła na kolanach ubezwłasnowolniona. Tak oświadczył premier Donald Tusk. Mówił o tym podczas posiedzenia Rady Krajowej Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. Jesteśmy najwierniejszym, rzetelnym i świetnie wykonującym swoje zobowiązania sojusznikiem, podkreślał szef rządu. Zadaniem sojusznika, takiego jak Polska, silnego, mądrego, lojalnego, jest nazywanie rzeczy po imieniu. Otwarta rozmowa, nie, nie pochlebstwa, nie zgadzanie się ze wszystkim, co komuś tam wpadnie do głowy, tylko poważna, męska, uczciwa rozmowa. Chcę, żeby wszyscy to wiedzieli. Polska jest dzisiaj predestynowana i powtórzę to, wiem dobrze jak to robić, aby maksymalnie utrzymać i wzmacniać współpracę między Polską, Europą i Stanami Zjednoczonymi, przede wszystkim wobec zagrożenia rosyjskiego. Lider KO nawiązał też do jutrzejszych wyborów parlamentarnych na Węgrzech. Przekonywał, że są tym krajem, gdzie przebiega tu cytat putinowski front. Tuż po informacjach więcej o jutrzejszych wyborach na Węgrzech będzie relacja naszego korespondenta i rozmowa z ekspertem. W stolicy Pakistanu, Islamabadzie, rozpoczęło się spotkanie delegacji Iranu i Stanów Zjednoczonych. W rozmowach, których stawką jest pokój na Bliskim Wschodzie, biorą też udział gospodarze. Pełnią rolę mediatora. Z Jerozolimy relacja specjalnego wysłannika Polskiego Radia na Bliski Wschód. Rozpoczęcie rozmów trójstronnych potwierdziły media irańskie i pakistańskie. Wcześniej doszło do osobnych spotkań przedstawicieli Iranu i Stanów Zjednoczonych z szefem rządu Pakistanu. Rozmowy miały zacząć się rano, ale delegacja irańska żądała też rozszerzenia rozejmu na izraelską operację przeciwko Hezbollahowi NATO. Nie zgodzili się ani Amerykanie, ani Izrael. Irańskie władze sygnalizują, że wynik rozmów zależy wyłącznie od priorytetów USA. Zwracają uwagę, że porozumienie jest możliwe, o ile amerykańscy urzędnicy skupią się na interesach Ameryki, a nie Izraela. Na gdzie rozmów są dwie całkowicie odmienne wizje porozumienia pokojowego. Gospodarze spotkania uważają, że sam fakt zebrania pod jednym dachem przedstawicieli rządów obu państw to sukces. To jednak nie wystarczy dla zachowania ciągłości rozejmu między Izraelem, USA i Iranem. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, i Rozolima. Amerykańska marynarka wojenna zaczęła oczyszczanie cieśniny Ormus. Informuje o tym prezydent Donald Trump. Jak napisał na platformie Truth Social, to przysługa dla krajów na całym świecie, w tym Chin, Japonii, Korei Południowej, Francji, Niemiec i wielu innych. Wszyscy wiedzą, że Iran przegrywa i to przegrywa na całej linii, stwierdził Donald Trump. Ich marynarka wojenna przepadła, siły powietrzne przepadły, nie mają żadnego sprzętu przeciwlotniczego. Radary są zniszczone, fabryki rakiet i dronów w dużej mierze zrównane z ziemią, przekazał prezydent USA. Władze Iranu zaprzeczają, aby okręty amerykańskie wpłynęły do cieśniny Ormus. Ten strategiczny przesmyk, przez który przewożono około piątej ropy, blokuje. Iran. Wywołuje to poważne skutki dla światowej gospodarki. Wzrosły ceny paliw i nawozów sztucznych na całym świecie. Podczas niepewnej sytuacji międzynarodowej polska oferta turystyczna staje się coraz bardziej atrakcyjną alternatywą dla wyjazdów zagranicznych. Współczesna Polska wieś jest różnorodna i nowoczesna. Można się o tym przekonać podczas odbywających się w Kielcach targów Agro and Active Travel. Promują one wypoczynek blisko natury. Rozwijająca się prężnie branża agroturystyczna to szansa dla polskiej gospodarki, przekonuje prezes kieleckich targów Andrzej Mochoń. Stoimy dopiero na początku tej drogi, bo wierzę, że coraz większe przychody polskiej wsi będą pochodziły właśnie z agroturystyki, tak jak to widzimy dzisiaj w wielu regionach Austrii czy Szwajcarii. Targi Agroent Active Travel potrwają do jutra. Na koniec o naszym wspólnym święcie, nas, radiowców i państwa naszych słuchaczy, czyli o obchodzonym dzisiaj Dniu Radia. Radio uczy nas uważności, mówi medioznawczyni dr Joanna Bachura-Wojtasik. Jak podkreślała na naszej antenie, radio niezwykle oddziałuje na emocje. Dla niego jest bardzo charakterystyczna, to jest wspólnotowość. To jest właśnie takie medium, które uczy nas bycia razem z innymi. To jest na pewno siła tego medium, to, że w tej kulturze obrazkowej, w kulturze audiowizualnej, pewną sferą tej kultury audiowizualnej jest właśnie dźwiękowość, jest kultura audialna i radio oraz wszelkie formy dźwiękowe doskonale tę lukę wypełniają 11 kwietnia 1923 roku Stowarzyszenie Radiotechników Polskich przyjęło dokument, w którym zawarło opinię w sprawie wytycznych do ustawy radiotelegraficznej. Był to ważny krok na drodze rozwoju polskiej radiofonii. Pierwszą polską eksperymentalną audycję radiową wyemitowano 1 lutego 1925 roku i tę datę uznaje się za początek naszej radiofonii. Z okazji setnej rocznicy rozpoczęcia regularnego nad. Dawania programu Polskiego Radia Sejm ustanowił 2026 rokiem Polskiego Radia. To były informacje Polskiego Radia 24. Znów są ostrzeżenia przed przymrozkami dla niemal całego kraju w nocy temperatura spadnie poniżej zera, wyniesie od minus 2 do minus 5 stopni miejscami do minus 6. Na zachodzie i na wybrzeżu będzie od 0 do plus 3. Na wschodzie miejscami popada słaby przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem. Jest 6 minut, prawie 7 po godzinie 17. Wielkimi krokami zbliżają się węgierskie wybory. Stan dnia. Głosowanie jutro. Dziś ostatnie spotkania wyborcze dwóch walczących o władzę partii w dwóch największych miastach tego kraju. A my zabieramy Państwa do Budapesztu, gdzie już niedługo ostatni występ tej kampanii. Premiera Viktora Orbana będzie obserwował nasz stały korespondent na Węgrzech Piotr Piętka. Piotrze, dzień dobry. Dzień dobry Małgosiu, dzień dobry Państwu. No to jak wyglądały te ostatnie dni kampanii? Pozwól, że przede wszystkim złożę tobie, sobie i naszym słuchaczom najlepsze życzenia z okazji Dnia Radia. Dziękuję, to Ale pozwól, wrac... że złożę je także i tobie i sobie. Tak jest, dziękuję. Wracając, tak jak powiedziałeś, dwa największe miasta tego kraju, bo o dwa, na koń, w końcówce oczywiście o dwa elektoraty będą walczyć obydwaj liderzy. Peter Modior właściwie ma wygrany cały Budapeszt i jego partia TISO, więc pojechał powiedzmy na prowincję, bo drugie największe miasto Węgier to jest Debrechen, a on jest 10 razy mniejszy niż Budapeszcz, więcej 200-220 tysięcy, tysięcy mieszkańców. I tam Peter Modior będzie, będzie przemawiał, będzie miał swoją ostatnią swoją ostatni mityng, swoje ostatnie spotkanie. Natomiast w Budapeszcie spotka się Wiktor Orban, bo Budapeszt jest bardzo liberalny. Budapeszt jest no, na pewno dużo mniej fidysowski niż inne miasta, niż, niż prowincja. I tutaj wielkie spotkanie Wiktora Orbana, duży koncert trzech tenorów czyli e, on, czyli minister spraw zagranicznych Peter Siart a także, a także e, minister transportu i budownictwa Janusz Lazar. E, Pozazdrościli trochę wczorajszego koncertu e, o, przeciwnikom rządu e, swojego. No i e, także będzie kilku artystów, którzy są związani jakby z... E, z, z obozem rządowym. To wszystko będzie się działo na wzgórzu zamkowym niedaleko słynnego kościoła Maciej, ale także niedaleko siedziby premiera, bo premier od kilku lat właśnie tam ma swoją siedzibę. Mamy najlepszego premiera, który ma największe doświadczenie w Unii Europejskiej. A to moim zdaniem jest teraz najważniejsze. Tak, Peter Modior tylko kłamie, nieustannie. Właściwie bardzo mnie smuci, że w całym tym powstaniu partii TISO idę zazdrość i nienawiść I dlatego bardzo mnie smuci, że jest tak wielu niezadowolonych i zazdrosnych ludzi Piotrze, można na przykładzie także tego, co słyszeliśmy opisać Bo tak to byli, to byli wyborcy, tak wyborcy Fideszu mhm. zdecydowanie Można opisać? Mają jakąś wspólną cechę albo zestaw? Oczywiście to będzie generalizacja, natomiast rzeczywiście to są ludzie bardzo konserwatywni, to są ludzie przywiązani do tej węgierskości, to są ludzie, którzy bardzo mocno słuchają przekazu, no, trzeba to powiedzieć wprost propagandowego przekazu, przekazu który, który słyszą w większości mediów węgierskich, dlatego że większość mediów węgierskich od wielu lat jest tak naprawdę bardzo mocno rządowa, także oni słuchają tych mediów, słyszą, że no, Węgrzy pójdą na wojnę, że pieniądze, węgierskie pójdą na Ukrainę e, i tak dalej, i tak dalej. Że TISA jest finansowana przez, przez Ukrainę na przykład. Więc to są ludzie, którzy powtarzają bardzo często te e, trzeba to powiedzieć zupełnie wprost e, czasami kłamstwa, które, które są podawane przez e, propagandę rządową. E, I oni e, bardzo święcie w to wierzą e, i naprawdę są bardzo przekonani do tego. To są bardzo prawicowi ludzie też pamiętajmy. TISO, e, wybór na TISY to nie jest tylko wybór na tę konkretną partię, dlatego, że to jest partia także konserwatywna, także centroprawicowa, przecież należy do Europejskiej Partii Ludowej. Natomiast to jest, wybór na tis -y to jest także wybór przeciwko Fideszowi, wybór zmiany tego systemu, więc to różni mniej więcej tych dwóch, tych dwóch wyborców między sobą. No to jutrzejsze głosowanie, o której się zaczyna, mhm. powiedz, i o której możemy się spodziewać pierwszych wyników. Po pierwsze zaczyna się o siódmej, no i do siódmej wieczorem, czyli do dziewiętnastej teoretycznie, dlatego że będzie można głosować do momentu, jeżeli wejdzie się do kolejki przed godziną dziewiętnastą, to lokal musi zostać zamknięty dopiero po tej ostatniej osobie i dopiero wtedy Krajowa Komisja Wyborcza będzie mogła podać jakiekolwiek wyniki i powiem tak, 4 lata temu to było mniej więcej o godzinie 21.30. natomiast pamiętajmy i o tym też mówiła w komunikacie Krajowa Komisja Wyborcza Wyborcza węgierska, że w przypadku sytuacji, kiedy będzie bardzo blisko, to o losach tych wyborów mogą zdecydować głosy korespondencyjne, a one przyjdą dopiero wtorek, czwartek być może nawet i trzeba będzie je liczyć i być może ostateczne wyniki poznamy dopiero. Ostateczny podział też mandatów poznamy dopiero w przyszłą sobotę. Dlaczego? Dlatego, że tych głosów jest około, może być nawet około 500 tysięcy, a to jest około 7-8% wszystkich głosów, które zostaną oddane. Każdy Węgier będzie miał tak naprawdę w cudzysłowie dwa głosy, dwie kartki, jedne w okręgu jednomandatowym, a drugi na listę krajową, która jest wszędzie taka sama. Piotrze, dziękuję Ci bardzo za y, informację. Jutro dziękuję. też na Ciebie liczymy. Na pewno będziemy razem z moim kolegą, który tutaj przyjechał, Michałem Makowskim, wielokrotnie Państwa informować o tym, co się dzieje właśnie w czasie wyborów. Bardzo się cieszę. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Komentarz. Profesor Robert Rajczyk, Instytut Europy Środkowej i Uniwersytet Śląski w Katowicach. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. No to biorąc pod uwagę także te informacje od naszego korespondenta, kiedy będziemy wiedzieć, kiedy poznamy wynik węgierskich wyborów w środa? No, to może być różnie, natomiast jeśli pani pozwoli, to jako były radiowiec także chciałbym życzyć polskiemu radiu wszystkiego najlepszego. <grym> Dziękuję. Natomiast, I panu także jako byłemu jest... radiowcy, choć ja myślę, że, że to zostaje we krwi i w duszy, więc. Ach, od samego to nie początku. To, to nie mija. Magia radia jest wieczna. Natomiast wracając do realnej rzeczywistości, to może tak być, że poznamy te, wybor te wyniki wyborów dopiero w sobotę, tak jak mówił redaktor Piętka, bo to ma też związek na przykład z tym, jak duża, jak wysoka będzie frekwencja, jak dużo będzie głosów do policzenia. Co wskazuje pana zdaniem na to, że Orban może stracić władzę? No jest pewnego rodzaju wyczuwalna taka tendencja, powiedziałbym, zmiany pokoleniowej, zwłaszcza wśród Węgrów, wyborców poniżej 30 roku życia przez zwrócić uwagę, że Wiktor Orban jest premierem w tej chwili od 16 lat. On wcześniej jeszcze był przez 4 lata, ale potem miał 8-letnią przerwę. Natomiast są wyborcy, którzy będą po raz pierwszy głosować w wyborach, a urodzili się w okresie sprawowania rządów przez Wiktora Orbana. Pierwszy lub drugi raz. Więc to są ludzie poniżej 30 roku życia. Według badań przeprowadzonych przez niezależne środki. Część tych ludzi praktycznie w ogóle nie popiera Fidesu. To jest najmniejsze poparcie Fides ma właśnie w tej grupie. Lewicy tam prawie w ogóle nie ma. Największym poparciem cieszy się Tisa opozycyjna. To pokazuje po pierwsze, tą, jest to sygnał tej zmiany pokoleniowej, o której mówiłem przed chwilą. Po drugie oczywiście pokazuje ogromną polaryzację polityczną, bo musimy pamiętać o jednej rzeczy, że te wybory to nie jest wyłącznie rozgrywka między Tisą a Fidesem, bo z, na karcie do głosowania tej krajowej liście jest pięć ugrupowań, w tym jedno skrajnie prawicowe, które według różnych sondaży ma szansę przekroczenia progu wyborczego i stworzenia własnej frakcji w Zgromadzeniu Narodowym Węgier. To trzy, a pozostałe dwa ugrupowania z listy wyborczej? Jak a to mogą. Jest właśnie. Aha. Jaką ewentualnie. Hmm, nie wiem, czy słusznie zakładamy, albo zastanawiamy się, jakie zdolności koalicyjne będzie miał Peter Modior. Czy to nie za wcześnie? No, I stąd też moje pytanie o dwie pozostałe partie. No to jest przede wszystkim lewicowa koalicja demokratyczna oraz satyryczna węgierska partia psa o dwóch ogonach. I teraz to jest bardzo ważne rzecz w tym momencie do rozstrzygnięcia. Jeśli te partie przekroczą próg wyborczy to oczywiście liczba opozycyjnych względem fidesu mandatów w naturalny sposób wzrośnie, ale jeśli nie przekroczą to wszystkie te głosy, które padły na, na, na, na listę krajową po prostu w pewnym sensie przepadają. I, w te, I to zwiększa szansę Fideszu na dobry wynik wyborczy i jednocześnie obniżając szansę TIS-y na, na, na przejęcie władzy, na zdobycie większości. Ale tak jak powiedziałem kilka minut temu, od, y, przede wszystkim wszystko zależy od y, frekwencji. Mhm. W 2010 roku, kiedy Viktor Orban dochodził do władzy, Węgrzy go kochali, ufali mu, że zbuduje inny system niż ten oparty na kłamstwie, bo tak wyciekło, taka treść wynikała z taśm, które wyciekły wtedy w 2010 roku albo nawet wcześniej. Chodzi mi o poprzedniego węgierskiego premiera. I on miał albo obiecywał Węgrom zupełnie inny system. Co zostało z tych obietnic, z tego zaufania, z tej mobilizacji wówczas węgierskiego społeczeństwa? Wiktor no Orban twierdzi i zresztą czołowi politycy Fideszu też twierdzą, że i wymieniają nawet te obietnice, które wówczas gdzieś się tam pojawiły. No Na pewno wprowadzono w 2011 roku możliwość głosowania korespondencyjnego dla diaspory, czyli Węgrów mieszkających w krajach sąsiednich. To jest rzecz, którą, którą Fides wprowadził, a lewicowe poprzednie władze no bardzo to zwalczały, w związku z czym od tego 2011 roku w zasadzie czysto politycznie można by powiedzieć, że Fidesz zawłaszczył diasporę i cztery lata temu 94% głosów oddanych korespondencyjnie padło na Fidesz. Ale powiem coś jeszcze ciekawszego. W 2010 roku, kiedy Fidesz szedł do wyborów po to, żeby przejąć władzę po ośmioletniej przerwie, szedł z hasłem, które wszędzie było na plakatach, na billboardach w kampaniach medialnych. To było hasło pytanie, czy żyje Ci się lepiej niż cztery lata wcześniej. Teraz Węgrzy zadają sobie dokładnie takie samo pytanie, czy żyje Ci się lepiej niż cztery lata wcześniej. I niestety wielu Węgrów nie jest w stanie odpowiedzieć twierdząco na to pytanie. Znam sztuczki Orbana, wygramy, tak mówi Modior. Yy, czytałam jeden z komentarzy kilka dni temu, z którego wynika, że yy, on się właściwie yy, Fideszu nie boi, bo Fidesz może być dla niego jakąś bazą. Ponieważ wywodzi się z tego otoczenia, to dobrze wie, jak sobie z nimi radzić. I ta wiedza, czy ta umiejętność będzie mu potrzebna, zwłaszcza nawet nie teraz, tylko yy, po wyborach, które yy, ewentualnie wygra. No jeśli porównamy programy wyborcze Fideszu i Tisy, to poza um, reorientacją um, węgierską ponownie w kierunku Unii Europejskiej poza poparciem, ale też nie bezwarunkowym dla integracji Ukrainy z Unią Europejską i poza obietnicą zmniejszenia i ograniczenia do 2035 roku zależności od surowców energetycznych z Rosji, to tak na dobrą sprawę PISA w tej warstwie takiej wyborczej, agendy wyborczej, to jest Fidesz w wersji light. To jest, tak jak mm -hmm. mówił redaktor Piętka, to jest partia centroprawicowa. Dlaczego o tym mówię? Bo Pani zapytała o tych wyborców. Ta oferta, którą Peter Modior prezentuje wyborcom, to jest oferta, która także może trafić do wyborców Fideszu. Oczywiście nie tych najbardziej, nie tych żelaznych, do tego elektoratu najbardziej przekonanego, Natomiast istnieje możliwość, że to jest też oferta, która, w której ci ludzie z Fidesu mogą się odnaleźć. Mam na myśli wyborców Fidesu. Stąd um, być może wcale nie jest to takie trudne zadanie, żeby przekonać do siebie jeszcze, oczywiście nie teraz, bo kampania wyborcza kieruje się zupełnie innymi rzeczami, ale po kampanii wyborczej i ewentualnym zwycięstwie, to to może bardzo pomóc Peterowi Młodziorowi. Wczoraj oglądałam jedną z telewizyjnych relacji, to był rodzaj felietonu i tam cytowano słowa młodej węgierki, Młodej osoby, która mówi, no tak, ja się boję tego, co y, może nas spotkać ze strony Ukrainy, boję się tego, że oni nas zaatakują. I jak słyszę takie słowa, panie profesorze, to y, y, y, w czasach globalnej wioski wydaje mi się niemożliwe, żeby dać się zwieść takim manipulacjom. A jednak, y, jakie umiejętności ma Viktor Orban? Może on posiadł jakąś moc, chociaż właściwie u nas też to się zdarza. To jest bardzo doświadczony polityk. On dziewięciokrotnie był posłem, pięciokrotnie premierem, w tym cztery razy z rzędu. To jest człowiek z gigantycznym doświadczeniem politycznym. On zna wszystkich i wszyscy znają jego. I proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób porusza się, w jaki sposób prowadzi politykę na arenie międzynarodowej, w jaki sposób porusza się na tej arenie międzynarodowej. Prowadzi politykę zagraniczną, oczywiście razem z ministrem spraw zagranicznych Piterem Schiarto. Natomiast just to so. Ta, ten sposób prowadzenia, negocjowania, ta pozycja, którą próbuje budować ponad rzeczywiste znaczenie Węgier jako środkowoeuropejskiego kraju, ale naprawdę terytorialnie i gospodarczo, no to, nie, to nie jest zwłaszcza teraz, kiedy od kilku lat jest stagnacja gospodarcza na Węgrach, na Węgrzech. To nie jest tygrys gospodarczy ani tygrys polityczny, ale posiadając te umiejętności, potrafi no, lawirować, potrafi uzyskiwać różne rzeczy. Dla Węgier, na przykład metodą takich twardych negocjacji, w których bezustannie, w których się sprzeciwiał różnym elementom polityki Unii Europejskiej, czy sankcyjnym, czy też teraz blokuje przekazanie 90 miliardów euro dla Ukrainy. I to jest taka, te taka technika ustępstw negocjacyjnych, i czasami się udaje takie rzeczy Wiktorowi Orbanowi rzeczywiście uzyskać. Stąd moim zdaniem płynie jego, jego popularność. Mm -hmm. A czy. Bo jestem też ciekawa węgierskich reakcji na ostatnie informacje dotyczące Petera Sjarto, czyli szefa MSZ-u i tych relacji z Siergiem Ławrowem i samych słów Wiktora Orbana pełnej gotowości do przekazywania Rosjanom e, informacji na przykład z unijnych e, szczytów. Nie czują się zdradzeni, oszukani? No to zależy kogo zapytamy, bo jeśli no zapytamy tak. zwolenników opozycji, to oni oczywiście mówią o zdradzie narodowej, mówią o tym, że, że to jest niedopuszczalne, natomiast no, wyborcy Fideszu mówią dokładnie tym, posługują się tym wyjaśnieniem, którego udzielił Peter C. Jarto, no że to jest normalna praktyka dyplomatyczna, że utrzymują stosunki dyplomatyczne, relacje, sam Peter C. Jarto był kilkanaście razy w Moskwie, niedawno był też przecież Viktor Orban w ubiegłym roku, no więc Według wersji rządowej to są normalne konsultacje dyplomatyczne. Natomiast wśród, tak jak mówię, na opozycji to zdecydowanie zwolenników opozycji to jest problem traktowany w kategoriach zdrady narodowej. A z kolei strona rządowa także podnosi kwestię tego, że te informacje zostały opublikowane między innymi przez niezależnych międzynarodowych dziennikarzy śledczych. Czyli nieprawda. To... Nie, nie, nie kwestionują Aha, tej okay. prawdziwości, natomiast wskazują na coś innego, na to, że te informacje wypłynęły, te transkrypcje rozmowy z października 2025 premiera Orbana i prezydenta Putina, wskazują na udział obcych służb wywiadowczych, które posługując się dziennikarzami miały przekazać tego rodzaju rzeczy do właśnie publikacji, co sufluje i potwierdza tezy narracyjne kampanii Fidesło Właśnie na no, zewnętrznym udziale i ewentualnym zagrożeniu zewnętrznym dla suwerennych decyzji narodu węgierskiego. Wygrane wybory to dopiero początek batalii. Myślę w tej chwili o Pejterze Modiorze, bo system został tak skonstruowany, że nie będzie mu łatwo na przykład przejść z budżetem i z jakąkolwiek decyzją, którą czy zmianą, którą chciałby przeprowadzić. Yy, 199 głosów w parlamencie, 103 mandaty pochodzą z okręgów jednomandatowych, 96 z list krajowych, większość konstytucyjna 2 trzecie. Czego będzie potrzebował Modior, żeby przebrnąć ten zabetonowany układ? No różnych rzeczy. Yy, 199 mandatów, 93 z listy krajowej, 106 w okręgach. Ach, przy czym, o to przepraszam, przy... ale... źle odjęłam. Yy... Ale powiem jeszcze coś. Z tych 93 mandatów najprawdopodobniej jeden przypadnie w udziale mniejszości romskiej, czyli de facto z list krajowych będzie do podziału 92 mandaty, no i 106 do, do wygrania w okręgach. I teraz pytanie jest zasadnicze, jaka będzie wielkość ewentualnego zwycięstwa w wyborach. Jeśli to będzie większość 100, co najmniej 133 mandatów, no to jest większość dwóch trzecich, czyli ta konstytucyjna i to, jest, to otwiera możliwość zmiany gruntownej, systemowej, sanacji życia politycznego, mm -hmm. systemu konstytucyjnego. No, generalnie przejmuje pełnię władzy. Natomiast jeśli to będzie mniej, a zwykła większość, no to są różne możliwości. Mieliśmy swego czasu w Polsce bardzo popularne dziedzinę prawa pod tytułem falandyzowanie prawa. I to podobne rzeczy mogą się dziać na Węgrzech, ale, ale to wszystko zależy od wyniku, od ewentualnej wygranej i od tego, jak duża będzie ta wygrana. No jest to jedna wielka niewiadomo, co, co będzie dalej. Myślę, że w niedzielę, w nocy powinniśmy już wiedzieć nieco więcej. Jasne, ale czytałam też komentarze, zwłaszcza niemieckich dziennikarzy dotyczące wyników węgierskich wyborów i oni przewidują tak, jeżeli wygra Viktor Orban i nie będzie co do przebiegu wyborów żadnych wątpliwości, to Europa będzie musiała przełknąć tę gorzką pigułkę. I jeżeli Będą jakiekolwiek ślady manipulacji wyborczych, to dziennikarze sugerują przyjrzeć się głębiej tej sprawie i pytają swoich obywateli, swoich czytelników, dlaczego mamy utrzymywać w ramach Unii Europejskiej kraj, który na przykład nie przestrzega reguł demokratycznych i jeszcze tak ściśle współpracuje z Rosją. Czy jest jakiekolwiek zagrożenie precedensu, świadomie używam słowa zagrożenie, precedensu Działań Unii przeciwko Węgrom próbuje znaleźć delikatne określenie zamiast wyprowadzenia Węgrów z Unii Europejskiej. O, może tak. No, istnieje możliwość zawieszenia prawa głosu w Radzie Europejskiej, no, ale przypominam, że w Radzie Europejskiej jest także premier Słowacji Robert Fico, który od jakiegoś czasu, odkąd wygrał wybory po raz kolejny, no, jest bardzo wielkim zwolennikiem współpracy z Wiktorem Orbanem, więc to też jest oczywiście możliwe. No Na pewno w przypadku ewentualnej wygranej Fideszu Unia Europejska będzie musiała coś zrobić z tym są taktyką negocjacyjną Wiktora Orbana, w której on czasami blokuje różne rzeczy tylko po to, żeby coś ugrać dla siebie, więc trzeba będzie jakoś ten problem rozwiązać i to jest problem unijnych polityków na pewno, który jeśli Wiktor Orban wygra wybory, no to będzie im spędzał sens z powiek. Nasz reporter mówił o Budapeszcie i o Debreczynie. Czy Debreczyn mniejsze Drugie pod względem wielkości miasto na Węgrzech, Basjon zresztą Fidesu, czy to może być miejsce, w którym się wszystko rozegra, albo te najważniejsze głosy? 106 jednomandatowych okręgów wyborczych to są te miejsca, w których wszystko się rozegra. Do tego stopnia, że bo decyduje zwykła większość głosów, czyli ktoś kto uzbiera ich najwięcej zdobywa mandat. I może się okazać, że różnica między miejscem pierwszym a drugim to będzie na przykład kilkanaście czy kilkadziesiąt głosów. No Nawet może być i kilkanaście, więc bardziej ta, ta gra rozegra się w okręgach niż w konkretnych lokalizacjach. Bardzo dziękuję za komentarz. No, będziemy, ja będę osobiście jutro od rana śledzić informacje, czekać na ten wynik. Ważny nie tylko dla Węgrów, ale także dla całej Europy. Profesor Robert Rajczyk z nami. Dziękuję, panie profesorze, za komentarz. Dziękuję bardzo. Reklama. Marian, hmm? a gdzie mogę kupić. Ten... na mediaexpert.pl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 Arkadiusz Walus, organizator targów, o których będziemy za chwilę rozmawiać i Rafał Majka, znakomity kolarz. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę się przesunąć panie Arku do mikrofonu, żebyśmy pana znakomicie słyszeli. Zanim o samych, o samych targach i o wielkim przede wszystkim rowerowym wydarzeniu, to o modzie na rowery widzicie to panowie, że rower jest dziś elementem stylu życia, panie Rafale? Ja myślę w zupełności tak. Coraz więcej ludzi, dzieci, e, rodzin, coraz więcej je jeździmy na rowerze i miejmy taką nadzieję, że to będzie się powielało i będzie coraz więcej tego. Mm -hmm. A jak pan jeździ na rowerze, bo jeździ pan, panie Arku na rowerze? Tak, ale dopiero od momentu, kiedy zrobiłem pierwszą edycję Targów rowerowych. <grych> <grych> no nie miał pan mnie trochę tą wyjścia, wielką, prawda? E, pasją Czesław Lang. Mhm. którego wysłuchałem na pierwszej edycji i dosłownie po weekendzie od razu pojechałem do sklepu rowerowego wypożyczyłem najpierw rower a tydzień później chyba kupiłem pierwszą szosę w życiu, jeżdżę do dzisiaj jeżdżę amatorsko, jeździłem trochę też w sporcie amatorskim także pościgałem się jeżdżę po całej Europie na rowerze Zwiedzam w ten sposób świat, odpoczywam, y, czyszczę głowę, jak to się mhm. mówi, po pracy, przed pracą. Y, to jest coś wspaniałego. To jest dbanie o zdrowie, to jest y, ruch na co dzień, kondycja. Hmm, też taka przejrzystość umysłu, bo jednak jak jedziemy 20, 40, 60 Ja Tylko dodam, czy... że pan Rafał kiwa głową, tak? Zgadza się ze wszystkim, tak? Tak, tak. tak Ile? To jest. Najwięcej? 30, 60? Najwięcej. Więcej? Ja akurat nie jestem długodystansowcem. E, mój syn jako 14 latek zrobił 329 km, 22 godziny był jego rekord. Ja wolę krótsze dystanse, takie do 100 km, a najlepiej 60, 70. To żeby jest, mieć to też jest siłę to, na to, żeby się porozglądać trochę, tak, prawda, i, tak, i czerpać tak. też radość, a nie tylko sprawdzać swoje możliwości. Cieszę się, że pan wspomniał o Czesławie Langu, bo on kiedyś w tym studiu, i tu już patrzę na pana Rafała, on kiedyś powiedział w, w przepięknej opowieści o historii swojej pasji, że po pierwsze, pierwszy rower musiał zrobić sobie sam. A potem, jak trafił do klubu rowerowego, to wszedł i w sali, w której trenowali, ćwiczyli, pod sufitem wisiał taki czerwony Jaguar zawieszony. I tam od razu było wiadomo, że ten, kto będzie najlepszy, to ten jeden, jedyny rower dostanie. Ja nie sądzę, że pan musiał sobie sklecić pierwszy. Nie, w zupełności nie, ale też były ciężkie początki. Ja po prostu rower dostałem z klubu, ten rower nie był jakiś wyśmienity, ale w zupełności później, jak zacząłem wygrywać bardzo dużo wyścigów w Polsce, to tak jak pani mówi, trener zdecydował, Rafał, dostanie ten najlepszy rower. To jeszcze coś dodam. Czesław Flank mówił, że na jednym z pierwszych takich swoich ważnych wyścigów na tyle wyprzedził swoich przeci przeciwników, że trochę mu zabrakło siły i nie wiem, mikroelementów. Siadł z roweru, znalazł jakąś brukę, czy coś, podjadł sobie, pojechał dalej i tak wygrał. U mnie, u mnie, powiem szczerze, za młodego, jak miałem 12 uh -huh. lat, jak pojechałem 150 kilometrów, to pamiętam, że było takie wiadro, była studnia, po prostu stanąłem tam i piłem tą wodę ze studni, Bo tak byłem po prostu... Nasycony, żeby po prostu pić mhm. tylko tą wodę. Najpyszniejsza woda na świecie, taka ze studni. Bewi. Jasne, no to y, a propos tej filozofii, bo takie mam przekonanie, przyznam, że i ja swój wyciągnęłam z, z piwnicy, oddałam do remontu, bo trochę skrzypiał. Y, to, y, to nie tylko sposób na zdrowie, Panie Arku, ale też pewna filozofia. Już, już o to pata, Pana pytałam, bo jest... Y Myślę sobie, nie wystarczy mieć tak do końca rower. Jeszcze trzeba mieć parę gadżetów, które będą y, go y, wyróżniały. Nie wystarczy, żeby jeździł. Czy się mylę? Tak, to prawda. Na rower przede wszystkim potrzebna jest dobra odzież i zabezpieczenie, czyli kask. Rower w tej chwili staje się nie tylko środkiem takiego uprawiania sportu, czy poprawiania kondycji, czy zdrowia, ale też środkiem komunikacji. Nie tylko w dużych miastach też ale również no, na wsiach, w małych miasteczkach rowerów sprzedaje się bardzo dużo. E, właśnie na targach, które się odbywają w tej chwili prezentujemy takie różne najnowsze rozwiązania. Hitem ostatnich lat jest też rower elektryczny, który dużej grupie ludzi, którzy e, no, nie mają tak doskonałej kondycji po, pomaga po prostu lepiej żyć albo zwiedzać świat. Można przejechać długi dystans po górach, nie bardzo się zmęczyć i po prostu poznawać i doznawać. Także... Długi dystans po górach i nie bardzo się zmęczyć. Mhm. Tak. Tak, tak. mamy wspomaganie. Męczymy da się, się da pracujemy, się. działamy, ale rower nie. Pan nam Rafał mnie pomaga. zrozumiał. Rozumiał. Tak. Nie, pan Rafał, Rafał zrozumiał Rafał, moje zawohanie. Może jeszcze pod górę po górach, się nie zmęczyć, tak? co? On <laughs> ciągnął naj, najlepszego aktualnie kolarza świata przez ostatnie sezony mhm. za sobą, pod te góry, pod te ostatnie podjazdy. To była przecież jego ogromna rola i to jest coś niesamowitego, że takiego mamy zawodnika tu w studio i w Polsce. Ale tak jak powiedzieliśmy, na rower, żeby pójść, to trzeba się troszeczkę przygotować faktycznie. U nas na targach można tego wszystkiego się też nauczyć, bo mamy bardzo dużo spotkań z różnymi osobami, które począwszy od tego, co czasem jest problemem, ludzie się boją pojechać na rowerze, bo nie potrafią dętki zmienić to nawet takie warsztaty też prowadzimy albo mają jakieś inne obawy właśnie. A co będzie jak zmoknę? A to wyciągam kieszonk, z tylnej kieszonki kurtkę przeciwdeszczową. A co będę jak zmarznę? Trzeba się odpowiednio ubrać. I wtedy okazuje się, że ten rower może służyć no może nie 365 dni w naszym klimacie, ale te 300 czy tam 270 na pewno. Um, najwyższy stopień wzniesienia, czy to się w, w stopniach mierzy? Nie, w zupełności. Ja przejechałem najwięcej w mojej karierze pod, pod w jednym dzień. Pod którą dniu, musiał pan się, ojej, ja, w... ja powiedziałbym wspinać. Pan powie wjechać. Nie no, wjechać. To powiem szczerze, że ja wjechałem na 4,5 tysiąca metrów, a najwyższe przewyższenie w jeden dzień, które pokonałem, to było 7800 metrów. No, a to zajęło mi 7 to godzin. To prawda, Montevera. 7 godzin, no 7 godzin. Tak, no e, Arek jest... właśnie wspomina, że tam syn jechał 22 godziny, i to jest też wielki wyczyn, bo to jest kolarz, amator, który przejechał, 3, ile mówię, 300. 329, 300, 22 godziny. 22 godziny. No to my też jeździliśmy 320 km, tylko to zajmowało 7,5 godziny. <głos> to a już chciałam zaryzykować ryzykować jakieś minuty, jasne. Tak. Yy, Oni panie... jadą tak szybko pod tak. górę, tam typu 12% jak my z góry. Na, ale wie pani co, na rowerze elektrycznym, naprawdę, jest, naprawdę to jest coś, co rozmawiałem właśnie. to nie właśnie. jest dla pana jakiś taki no, tam elektryczny dyskonaw? Nie, nie, bo nie? ja właśnie tych na tych elektrycznych dla... rowerach to ja wyprzedzałem, także nie, to nie jest tak, że... To nie jest dla słabszych. <laughs> tych... To nie jest dla słabszych, tych... to pomaga mhm. tak naprawdę tym ludziom, którzy nie mają tej kondycji, ale próbują jeździć na rowerze. I to jest takie lekkie doładowanie, ale i tak wyrabiasz tą pozycję. No niech będzie. Ja, a propos elektrycznych, jak się pojawił pomysł dofinansowywania, to jeden z argumentów do mnie przemawiał. To nie nasza rozmowa absolutnie nie będzie polityczna, ale właśnie jakieś mniejsze miejscowości, starsi ludzie. I z górki to jeszcze dajemy radę, ale pod górę trzeba im pomóc. Absolutnie, absolutnie tak. Panie Rafale, jak pan zsiada rower, z roweru, w momencie, w którym pan zsiada z roweru, po jakimś dłuższym wyścigu, po jakim czasie przestaje pan w głowie pedałować? E, wie pani co, ja nawet po nocach czasami nie śpię. Tak bo się tego wydawało. się nie da. O, to, już jest, to już jest tryb 24 na, na dobę. Także nawet jak schodzimy z roweru, pedałujemy po tych najcięższych Tour de France, Giro d'Italia. Y -hmm. Cały czas człowiek. Ja dopiero odpoczywam tak naprawdę, jak przyjeżdżam do domu i nie pierwsze 24 godziny, 48, tylko po, tak naprawdę po dniach, dopiero mnie tak puszcza, że ja naprawdę mogę odpoczywać. By Wszystko do... ze mnie schodzi. Ja domyślam się, że to trwa, bo tak jak sądzę, nie wyobraża pan sobie życia bez roweru. Nie, ja cały czas się ruszam. Cały czas. Mm -hmm. Nawet jak teraz zakończyłem karierę, to niech mi pani uwierzy, e, wstaję rano i jaka jest pierwsza <głos> rzecz, którą robię, i to jest jeść i jadę na rower. Ile ich pan ma? Dużo. <głos> dużo, <głos> dużo, dużo. Dziesiąt? Naście? Nie, dużo. Z tymi moimi trofeami, oczywiście mm -hmm. to nazywam rowery, ale, ale, ale też rowery, na których jeżdżę, na których trenuję. No i no naprawdę, nie, bardzo dużo tych rowerów. Okej, okay, to ile ważył pierwszy? Pierwszy rower ważył 9 kg A ostatni? A ostatni rower, który ważył, no to był naj, najrzeższy, jaki mógł być, czyli 6,8 kilo. Tak na jednym palcu pan podnosi. Tak, tak, to jest typowy karbon jak do samolotów. Jasne, a technologia panowie, no, panie Arku, bo to też się zmienia, prawda? Ja wyciągnęłam tak. ten mój rower, on ma 19 lat, mm -hmm. ale pan w warsztacie powiedział, że ponieważ nie jest zmęczony, zjeżdżony, <grym> że jest w całkiem dobrej formie i on trochę waży, ja bym go na jednym palcu nie podniosła. Gdybyśmy spróbowali do czegoś ten postęp technologiczny porównać, znalazłby pan jakieś porównanie? Postęp jest ogromny na przestrzeni ostatnich lat. No, jeśli chodzi o wagę, to wszystko zaczęło się od momentu, kiedy Ernesto Colnago zrobił pierwszy rower we współpracy z Ferrari, właśnie karbonowy, czyli dużo lżejszy od rowerów aluminiowych, stalowych. A w tej chwili my w rowerach, nawet takich do jeżdżenia amatorskiego, mamy przerzutki, które są przełączane elektrycznie, dzięki temu dużo szybciej można zmieniać biegi. No, mówiliśmy już tutaj o rowerach elektrycznych. Dużo różnych udogodnień. To, co się dzieje w tej chwili, w ogóle jeśli chodzi o transport miejski, to też pojawiło się dużo rowerów tak zwanych cargo, którymi możemy zawieźć dzieci do szkoły, zawieźć e, zakupy. W tej chwili na zachodzie jest trend. Wiele rodzin sprzedaje drugi samochód w rodzinie, zamienia go na rower cargo, bo okazuje się, że w centrum miasta dużo łatwiej, dużo lepiej, dużo szybciej się poruszać i to jest też dużo tańsze. Nie kupujemy paliwa, a ładowanie roweru takiego ze wspomaganiem jest po prostu niedrogie. Także... Ale też, Arku, porównując tą technikę, którą mamy w rowerach, to mhm. możemy dać teraz do przodu jak Formuła 1. Mhm. Tak. Wszystko tak. się rozwija aerodynamika, lekkość. No to jest to samo, tak jak rozmawiamy właśnie. Tak, tak. Aerodynamika, lekkość, sztywność. No dobra, to jest... a na czym się skupia teraz y, ten technologiczny wyścig? Na kształcie, na materiale, czy na przykład na, przepraszam, jeśli, jeśli narusza jakąś świętość, ale na przykład na systemie przerzutek, nie wiem na czym. Na, na, y, Wie pani co? Na napędzie? Na, na dzień dzisiejszy e, Teagarek mówi. Wszędzie wchodzi technologia i już są screamy, gdzie ma zawodnik zaatakować, w którym momencie, jakie przełożenie, jaką przerzutki założyć, Ej, ile dać powietrza do, do ogumienia. Jest Za wszystko. Kto? Przepraszam, to pan decyduje o tym albo ma taką regulację? Nie jest wszystko, wszystko, co robię i wszystko, co robiłem, to byli mechanicy, którzy mhm. w sztab do tego technicy, którzy zarządzali ile ma być powietrza i jakie ma być przechowywanie dane. No i ja powiem pani to jest to jest technologia taka, że dla normalnych ludzi to jest nie do pomyślenia, ale od tego mamy właśnie takie targi. Mm -hmm. Żeby po prostu promować coś takiego. Jasne. Jeszcze a propos y, tego, na czym pan jeździ, y, panie Rafale. Y, kilka dni temu rozmawiałam z Grzegorzem Drejgerem, co prawda szosowy, y, torowym kolarzem. Ale on y, na przykład wspomniał o tym, że w jego rowerze nie ma hamulców, nie było hamulców. I pewnie tak jak, <laughs> y, y, to, tak że jak żużlowcy skręcał tak. tylko w lewo <laughs> na przykład. Tak. W Pana rowerach też nie było hamulców? Nie, nie, nie. U, niech mi Pani uwierzy, że w naszych rowerach muszą być hamulce i też, i też hamulce tarczowe, bo inaczej mhm. ciężko. Przy, no, przy tych kraksach i, i, i, i uderzeniach to wszystko musi być, żeby to jak najszybciej hamowało. No dobrze, to co pokazujecie na Bike Expo? Co możemy, co możemy zobaczyć? Przede wszystkim rowery. Są mhm. ich tam tysiące. Możemy je nie tylko oglądać, ale pod dachem PGE Narodowego na płycie te rowery testować. Tam mamy kilkaset rowerów w testach, właśnie różnego rodzaju. Można się przejechać na rowerze szosowym, gravelowym, miejskim, elektrycznym. E, porównać, e, ten, e, porównać między ten sobą... Ten elektrycznym, to jaki był? Grawelowy. Co to znaczy? Rower gravelowy. kiedyś były bardzo modne rowery MTB, tak zwane mhm. górskie. E, równolegle istniały rowery szosowe do jeżdżenia po płaskich, równych drogach, po asfaltach. Modą ostatnich lat jest rower gravelowy, czyli takie trochę połączenie właśnie szosy roweru z tak zwaną kierownicą z barankiem, czyli z pozycją już w miarę aerodynamiczną, ale jednak... Z pozycją takiego, na który... Majkę? <śmiech> tak, <śmiech> tak <śmiech> ale jednak już troszkę zamortyzowanego na szerszych oponach, z bieżnikiem i to jest rower, którym możemy pojechać praktycznie wszędzie. On jest, można powiedzieć, takim rowerem uniwersalnym. Jest bardzo modny, ludzie właśnie jeżdżą na wycieczki, w tej chwili e, rodzi się ta turystyka miejska. Podmiejska, górska, ludzie jeżdżą w grupach, czyli tworzą takie socjalne po prostu też jakby zajęcia, gdzie się poznają, rozwijają tą swoją pasję, poznają świat. I właśnie na PKO Bike Expo możemy też poznać wiele regionów, miejscowości w Polsce, poza granicami, tras, gdzie można pojechać na rower. Można też oczywiście spotkać wiele osób takich jak Rafał Majka czy Fabio w tym roku jest naszym mhm. gościem. Czesław Lang, Tomek Marczyński też były kolarz zawodowy. Jest z nami Przemek Niemiec jutro przyjeżdża. Chłopaki się wreszcie wszyscy spotykają teraz u nas na, na Narodowym Warszawie, bo przecież trzeba było w trochę kariery... odpocząć od zawodu, żeby zacząć się spotykać z ludźmi. Choć ja wiem, że te wielkie imprezy to tłumy i kibiców i, i samych zawodników no ale tak na życie to miał pan, zdaje się, niewiele czasu. Nie miałem, ale nikt mi pani uwierzy. Czasami tak powrót do takiej właśnie rzeczywistości typowego kolarstwa, tych kibiców. Dzisiaj rozmawialiśmy naprawdę dużo o kolarstwie i, i dużo ludzi nawet nie zdawało sobie sprawy, jak to wszystko wygląda. Dlatego ja takie przeciwieństwo, jakie mamy na, na, na Narodowym, na Pekao Bike Expo, że możemy tak naprawdę, pokazać tym ludziom, jak to wszystko wygląda od A do Z. Mhm. Od ale, a bezpieczeństwo? Bo tak, wiecie, wiecie panowie, wy sobie zdajecie pewnie z tego sprawę bardziej niż ja, bo ja to jestem taki weekendowy rowerzysta w kasku na głowie, zaznaczę, ale. się panoszą, rowerzyści mają wrażenie, że kierowcy ich nie szanują. Bezpieczeństwo. To jest chyba pierwszy, to jest w tym, w, tym, w dziesięciorgu rowerowych przekazań punkt pierwszy. Macie jakieś rozwiązania? Rozwiązaniem jest patrzenie na kraje, mhm. gdzie kultura kolarstwa i kultura rowerowa przede wszystkim, bo tu już nie mówimy teraz o kolarstwie takim sportowym, tylko właśnie używaniu roweru na co dzień jest zupełnie inna. Można powiedzieć, że te kraje powinny być dla nas wzorcem, tak? I to są głównie Holandia, Belgia, a jeśli chodzi o kolarstwo, o kraje bardziej południowe, czyli Hiszpania, Włochy, Francja. I tutaj należy brać przykład. Tam jest zupełnie inna relacja między kierowcami a kolarzami. Ja nie zapomnę nigdy, jak w Andorze jechałem pod górę i wyjeżdżał samochód z podporządkowanej. On miał Tyle czasu, że pięć razy by jeszcze zdążył wyjechać, ale ten kierowca wolał się zatrzymać, pokazać mi jeszcze kciuk w górę, że ja się pod tą górę morduję i takim gestem pięknym pokazać mi jedź, bo, bo ja mhm. szanuję to, że ty jedziesz na rowerze. I tego u nas jeszcze nie ma, tak nazwijmy to szeroko, natomiast to się pojawia. Ja na przestrzeni ostatnich lat widzę coraz więcej dobrych sytuacji, dobrych relacji między kierowcami a rowerzystami. Bardzo często zresztą te role się przecież zamieniają w ciągu dnia kilka razy. Raz jadę metrem, raz samochodem, raz na rowerze. To jest w ogóle trochę dziwne, bo czasami mamy mając inną perspektywę właśnie źle reagujemy. To też widać, że ktoś kto jedzie na rowerze wsiada w samochód i pojawia się trochę takiej agresji. Dzisiaj spotkałem człowieka właśnie na Narodowym, na targach, który mi powiedział, że jest jedna niesamowita rzecz, jak się patrzy na kierowców, zwłaszcza rano w korkach, to wszyscy jadą i taką mają skurzoną minę. A jak się wchodzi na takie targi, gdzie są sami rowerzyści, czy się popatrzy na ścieżce rowerowej, to ci ludzie jadą uśmiechnięci. Ale to jest właśnie to, że robią to dla przyjemności. Samochodem jedziemy najczęściej, bo musimy, a tu robimy to dla przyjemności. I Ważne jest, żeby się na tej drodze szanować yy, kierowcy, rowerzyści, piesi. I y, przede wszystkim nauczyć się przepisów, bo bardzo często przepisy są w ogóle skomplikowane, y, bardzo często się zmieniają, trudno jest za nimi nadążyć, nie ma dobrej edukacji. I czasem nawet kierowca nie, nie wie, albo mu się wydaje, że tu ma pierwszeństwo rowerzysta, a tu pieszy i ktoś yy, próbuje wymusić, a okazuje się, że jednak miał pierwszeństwo, dochodzi do kłótni, wyzywania i tak dalej. Więc tutaj po prostu edukacja, edukacja jeszcze raz edukacja. Panie Rafale, jest coś o co pytają pana kibice, jeśli mają możliwość spotkać się z panem tak oko w oko, rower w rower? Ja to nie podają tak. najczęściej? Jest. Jak można tak szybko na rowerze jeździć? <grystanie> A ja im zadaję pytanie. Potrenuj ze mną przynajmniej rok to, to będzie. To może nie, ale w 10% podniesie swój poziom. A bo najszybciej? Jest... Ile pan jechał na rowerze? Najszybciej jechałem 128 na rowerze. Z górki? Z górki, <grystanie> ale też... Płaskim? Nie, z górki, ale na terenie płaskim to było około 70 na godzinę. No Także są te szybkości, jest też niebezpiecznie, ale tak jak właśnie Arek wspominał, e, jesteśmy po jednej stronie kierowcy i rowerzysty. Ja szanuję i kierowców i rowerzystów. Miejmy taką nadzieję, że kiedyś w Polsce wprowadzą tak zwaną półtora metra od rowerzysty, wtedy będzie bardziej bezpiecznie z jednej i z drugiej strony. Mhm. A y, tymczasem w Sopocie? Wzdłuż zatoki wprowadzane są ograniczenia prędkości dla rowerzystów. Ja się trochę uśmiecham, ale tak, to jest też kwestia wzajemnego szacunku, prawda? Dokładnie. A jaki pan ma plan na emeryturę? O rany, jak to brzmi? E, wie pani co, planów jest tyle, że ja myślę, że ta emerytura będzie tak spokojnie przebiegała, ale jest tyle rzeczy, że ja nawet sobie w głowie nie zdaję sprawy. Naprawdę, cały czas, jeszcze dzieciaki mi rosną, także cały czas coś jest w planie, cały czas jakieś eventy, cały czas coś, ale wie pani co najlepsze jest z tego wszystkiego, że dalej mam czas jeździć na rowerze i to jest najpiękniejsze. Jak szybko ostatnio? Nie, Nie 128? ostatnio troszeczkę mniej. Ostatnio troszeczkę mniej, ale to Oj, mniej. oj, oj, byłeś na Majorce. Przypuszczam, ale... że jak Sokola jechałeś ale... było to tam było szybko, grubo. Szybko, ale Chyba, wie, że bo... samochody lubię, blokowały lubię, no. Proszę się nie pogniewać na mnie, ale mam takie wrażenie, że takie osoby jak pan na przykład mają coś w rodzaju zobowiązania wobec, nie wiem, dzieciaków. Y, tych, y, którym wyznaczacie jakiś sposób myślenia o sporcie i że tak nie można po prostu zsiąść z roweru, schować się w domu i zacząć, nie wiem, uprawiać ogród. Wie pani co, ja mam sam dwójkę dzieci i ja ich gnę do tego sportu, żeby jak najwięcej i gimnastyka, i piłka, i rower, i basen... Chodzi o to, żeby jak najmniej spędzali czasu przed tabletami, przed komórkami, bo to o to chodzi. Ale też nie imię dzieciaki, bo to jest taka prawda, że też duża jest wina rodziców. Jeżeli ktoś nie da dziecku, żeby szedł uprawiać sport, no to będzie, sam będzie miał ciężko, a jestem zwolennikiem traktowania, że jednak ten sport Robisz robi człowieka naprawdę, naprawdę dużo. Mhm. I siła charakteru, ta wytrwałość, punktualność. Teraz się już mniej tej punktualności zdarza, ale, ale, ale taka prawda mhm. jest. No. Czy ma pan w swoim słowniku takie zdania jak nie dam rady? Hmm, Ciężko. Jeszcze powiem szczerze, e, tak zdarzyło się, po ciężkich kraksach, jak wylądowałem mhm. w szpitalu, to powiedziałem, że nie dam rady jechać na drugi dzień. Ale to mi się dwa razy w życiu zdarzyło. Albo na przykład nie chce mi się? Był deszcz, śnieg, nigdy nie było nie chce mi się. Nigdy. Panie Arku, jakie jeszcze zdanie możemy tutaj. Ja, przykład... ja muszę niestety powiedzieć, że mi się czasem nie chce. <laughs> nie zawsze się mobilizuje do tak aktywnego trybu życia. No oczywiście tu nie można w ogóle porównać amatora, który też ma zupełnie inną pracę zawodową Jasne. do kolarza zawodowego, tak? Rafał robił Dokładnie. to po prostu e, wykonywał zawód kolarski, który jest jednym z najpiękniejszych na świecie dla mnie i, i, i bardzo to cenię i szanuję. W życiu codziennym jest trochę inaczej, aczkolwiek ja na przykład miałem taki okres, bodajże dwa lata, kiedy nazwaliśmy to zresztą psychoporankiem, jeździliśmy ogromną grupą ludzi o godzinie 6 rano przed pracą na taki dwugodzinny przejazd. I bardzo żałuję, że ta grupka się rozsypała i teraz nie jeździmy, ale pierwsze, co właśnie będę robił teraz po targach, no my mamy bardzo ciężkie pół roku pracy za sobą, teraz jedziemy trochę odpocząć i teraz priorytet. dalej pracy, Jasne, tak, a co to takiego na... hobby cycling race by sprint rowery? To Prawne. jest y, trochę w tym żartu, trochę wygłupów. E, właśnie firma Sprintowery wpadła na genialny pomysł ostatnio i e, tak jak jest e, hobby e, horse cycling, Aha, tak. nie przepraszam, ja już teraz mylę, hobby e, horsing to się chyba nazywa, e, tak? Mówicie o tych jeźdźcach, którzy towarzyszą wyścigom zawody, e, Tak, gdzie klaski. dzieci z główką, mhm. z główką konia biegają po przeszkodach. No, oni można powiedzieć zrobili taki blamasz yy, tego i zrobili takie pół rowery, gdzie jest tylko koło z kierownicą i zaczęli się w internecie wygłupiać z tym wszystkim. I to też no, I Jak to zobaczyłem, to stało się wiralem. To stało się wiralem. To zaczęły pokazywać największe telewizje polskie i zadzwoniłem do nich, mówię chłopaki, no to jak już macie coś takiego, to robimy pierwsze mistrzostwa Polski w hobby cyclingu. wymyśliliśmy dwie kategorie. Rejs, czyli wyścigi i style bodajże to się nazywa, tak? Race freestyle, freestyle, i fun. przepraszam. Race I fan, tak, tak. I troszkę w tym zabawy, trochę też humoru, żeby ta impreza na narodowym była właśnie taka nie do końca bardzo poważna. Yy, i żeby gdzieś był czas na taką totalną zabawę wręcz, no powiedziałbym wygłupy, tak, ale, mhm. ale takie zawody też... Panie Rafale, przez te lata zawodowej yy, kariery nie stracił pan y, takiej radochy z jeżdżania na rowerze, ze ścigania się? Nie, nigdy właśnie... Ja powiedziałem, żeby będę jeździł do 35 6 roku, że ja mhm. zawsze tak powiedziałem, ale... I, e, nawet e, nawet te ostatnie lata zawsze mi to sprawiało frajdę. Ja po prostu kocham jeździć na rowerze. To jest mój tryb życia i, i powiem panie tak, jeżeli e, ja nie wsiądę tak tydzień na rower, miałem taki miesiąc, co nie wsiadałem, jak skończyłem karierę. Miesiąc? I zacząłem się sam ze sobą źle czuć. Od razu włączył się tryb taki awaryjny. <śmiech> zaciągnąłem hamulec i od razu na rower, na siłownię, bieganie, wszystko. Ja po prostu... Moje serce jest na tyle rozwinięte, to tak jak w samochodzie jest taka duża, takie duże turbo i jak on nie dostanie wpalnik, to tak Taki samo To DPF, umie. to się DPF nazywa. Dokładnie. Tak? Jak się ja, go nie przeczyści, to. Dokładnie, to się tak się samo musi być To Jasne. E, wiecie panowie, że dzisiaj jest święto radia. Dowiedzieliśmy Dawaj. się tutaj, bo ostatnio żyliśmy już tylko przygotowaniem do targów i, i nie wiedzieliśmy, co się na świecie poza, poza tym dzieje, ale to wspaniale, że mogliśmy właśnie w takim dniu No właśnie e, chciałam się powiedzieć, że pojawić. bardzo się cieszę, że z tej okazji mieliśmy, e, że z okazji tego święta mieliśmy szansę porozmawiać. Bardzo się cieszę. Zapraszamy Państwa na Narodowy. Panie Rafale, jutro też pan tam? Oczywiście, o godzinie 12:00 parada rowerowa dla wszystkich rodzin, dzieciaków. Będzie mnóstwo ludzi, a ja się mam fajnie bawić i będzie na pewno fajna zabawa. Arkadiusz Walus, Rafał Majka z nami y, w związku z tą imprezą. Dziękuję panom bardzo. Dziękuję o, jak się. było fajnie. Będzie pani jutro na rowerach z nami, jechać z Rafałem wokół eee, Narodowego? Na czym? O 12.00. <laughs> A będzie można postać no, z boku pani i popatrzeć? Na każdym. Jeszcze warsztacie. Chcigania. to jest parada rodzinna dla warsztacie. wszystkich. Jeszcze Dziękuję panom bardzo. Dziękujemy, Dziękujemy pięknie. Paweł, wódka na rowerze? Yy, na rowerze tak, ale Dzień uwaga! Dobry. Wiem, że zaraz powiem straszną rzecz i panowie mnie bardzo skrytykują na elektryku, ale dlaczego? Bo jak jadę tam, jak jadę tam, to pedałuję. Ale jak wracam, na przykład 40 km pojechałem, to mnie się już nie chce pedałować. No rozmawialiśmy o seniorach? i o dla seniorów. <grych> Dosłownie przed chwilą. Co, co nam przynosisz, Paweł? No, kilka, godzin. kilka z wspaniałych tematów. E, oczywiście bardzo niektórych bolesnych, bo sp wraca sprawa Cieśniny Ormus. Będę się łączył z Jankiem Pachlowskim i rozmawiał, co tam się dzieje. No, będziemy... Patrzeć się na naszych bratanków e, znakomitych, którzy mieli genialną grupę rokową, Omega i cudowny przebój dziewczyny o perłowych włosach i zobaczymy, czy będziemy mogli to śpiewać. Jasne. E, Paweł Wojewódka po godzinie 18. Ja Państwu dziękuję za wspólny czas i życzę spokojnego popołudnia.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 klamie.